Pod namiotem słowa. Łagodnia Janusza Andrzejczaka z Torunia. Echem. Z mgły. Ciszy i echa. I... Z babiego lata, z kropelki na listku, z nut na pajęczynie, z prześwitów na duktach, z puchu, co ulata, z tego, co przemija, choć nigdy nie minie. Zlatują z zakresu, z za dali, z za cieni, z zapoczątku i końca, alfy i omegi, Żurawie. Wśród wiosny, lata i jesieni w garncu żurawiny pełnym aż po brzegi. Gdy marzec w przestworza ich strzała się wbija i grot jej klangorem przez ciszę przenika. Ona na to milknie. Wyciągnięta szyja szuka w bagnach rzeki błędnego ognika. Lądują, gdzie żarzy i na przemian gaśnie, gdzie płuca doliny pracują jak miechem. Tam rodzą się z gniazd ich legendy i baśnie. I ich głos przenikliwy, co jest samym echem.